Witam was, nazywam się Łukasz, mam 23 lata wstęp jak na spotkaniu dla anonimowych alkoholików. No okej. Okay. Jestem Łukasz. Zacząłem tworzyć, tworzyć ten podcast o nazwie z sieci wzięte. To nagranie jest pierwsze. Tułem wstępu, żeby się trochę przedstawić, powiedzieć co podcast będzie może przedstawiał będę chciał się skupiać na różnych dziwnych ciekawych, zaskakujących idiotycznych i jeszcze, jeszcze jeszcze innych i przeróżnych rzeczy jakie tylko znajdują się w sieci podczas przeglądania najróżniejszych stron internetowych niejednokrotnie napotkałem <grych> naprawdę zaskakujące rzeczy takie, które bym nie domyślam się, że w ogóle istnieją w ten sposób. Nie chodzi tu o jakieś tam, nie wiem, zagadki porno, czy, czy, czy coś takiego. Nie o to mi chodzi. O bardziej, mm, o bardziej raczej e, rzeczy związane z intelektem, czy, czy też e, z jakimś tam powiedzmy rozwojem intelektualnym. Mm. No niektóre rzeczy naprawdę mnie, mnie zdziwiły, są zagadkowe. I o tym będę chciał mówić. do każdego, e, do każdego nagrania będzie dołączony oczywiście link, e, link prezentujący to o czym mówię, żeby było jasne. Każdy będzie mógł sobie przeczytać to, to, to co ja mówię i o czym ja mówię i, i później mnie skomentować i skomentować to, to co znalazłem w sieci no i jeżeli chodzi o, o tytuł wstępu czym blok będzie się zajmował to by było pewnie na tyle eee, o mnie o mnie to w sumie nie za wiele będę pewnie mówił bo bo bo, bo, bo i po co to że jestem mam 23 lata to powinno wystarczyć wszystkim mm, no ewentualnie może poznamy się jakoś przez moje przez moje komentarze do, do, do, do danych rzeczy, czy tam do danych stron, do danych informacji. No i to by było na tyle, może tytułem wstępu: z sieci wzięte Mypodcast.com to w sumie taka przeróbka z życia wzięte, prawda? Ktoś się mówi, że z życia wzięte, tutaj to to z sieci wzięte, bo bo bo. bo bo będą wszystkie rzeczy znajdować się w sieci, o których będę mówił. będę mówił o otaczającym świecie, tylko o świecie sieci, sieci, sieci świecie internetu. Tak bardziej może będzie poprawnie, gramatycznie. To na tyle, na, pierwszy, na, na, na pierwsze nagranie, na początek. Z sieci wzięte.majpodcast.com. Mówił dla Was Łukasz, dziękuję.